Cześć, jestem na wysłuchaniu podcastu Głopoty, podcastu. odcinek trzeci podcastu Jaskinia Głupoty a właściwie drugi, drugi prawdziwy no i muszę przyznać, że trochę długo mi nie było, bo więcej niż tydzień nawet i stwierdziłem, że dupa, że będę nagrywał podcasty nie tak w okolicach piątku tylko w okolicach wtedy, kiedy mi się będzie chciało, koniec tym jak mi się będzie chciało, to wtedy będzie podcast a nie tak jak jest teraz z że mi się nie chce w piątek a w soboty, a mi się w czwartek czy tam we wtorek chce czy we wtorek nagrywam podcast gitarowy, no ale dobra ale dobra e, tak, no to co tu mamy e, tutaj jest tak, jesteśmy przy niosach, no to potrzebni ludzie do promosów właściwie potrzebny jest jeden ludź jeden męski ludź, potrzebuję jednego męskiego głosu. Żeby nagrać promosa, no ale nie ma, nie ma ludzi Nie ma ludzi, yy, którzy chcieliby yy, Którzy po prostu chcieliby ten, no, yy, nagrać mi coś ale jeśli chcecie mi nagrać, no to się do mnie goście. Przepraszam, bo tak wypadłem, wypadłem z mówienia w ogóle, bo ktoś mi na GG napisał No i wtedy się tak rozstroiłem całkiem, no i nie wiem, tak no, yy, poza tym jeszcze potrzebni mi ludzie do komentowania, bo jest mało komentarzy. Mało komentarzy jest, bo no, dwa raptem są i to nie ludzi z internetu. Znaczy, jedna z internetu, ale i tak tych ludzi wcześniej znałem. Więc weź, jeśli słuchasz czego, to komentuj, bo mi tak milej będzie. Chociaż mi tak na komentarzach znowu teraz nie, zale nie zależy, jak zależało. wtedy, wtedy komentujcie się, jak chcecie, ale po prostu milej jest. Nie ja powiedziałem teraz dwie wykluczające się rzeczy. Bo komentujcie, komentujcie mój podcast. Zaraz przychodzę i mówię, nie wiecie to, nie mam to w dupie, nie komentujcie. Bez sensu to jest. Dobra, dzisiaj będzie o koncertach. Yy, tak. Spowodowane to jest wczorajszym koncertem zespołu Stachy na Lachy. Yy, no i co no i tak, towarzyszy mi dzisiaj ciasto, ciasto z ze mojej mamy i woda piwniczanka e, przywitaj się piwniczanko nie wiem czy się przywitało, czy to słychać, czy nie e, no tak, co ja jeszcze chciałem powiedzieć aha nie mam mnie w katalogu polskich podcastów na razie, no i trzeba coś z tym zrobić tak, Robert Kessling tutaj który, tym dowodzi. Powiedział mi w spotkaniu podcasterów że coś tam, że, że, że, hmm, że ma tam zaległości, że coś takiego. No. I mam nadzieję, że te zaległości jak najszybciej odrobi. No więc co? Przechodzimy już do, ca do samego tematu. No, przechodzimy już.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 No dobra, jestem, jestem, po króciutkim promosiku wróciłem, no i co, no i jedziemy, jedziemy tak, moim pierwszym koncertem na jakim byłem, a zresztą nie, nie, wróć, wrócił, wróć, wróć, nazad, nazad, nazad, dlaczego dzisiaj będzie odcinek koncertowy, bo wczoraj sobie poszedłem na strachy, na lachy, Taki zespół, bardzo fajny koncert był, no i mnie nasnęło, żeby zrobić odcinek o koncertach. No i w końcu robię, robię ten odcinek Zetna, tak jak przyszedłem z domu. No i co? No i... Odcinek był do dupy, wielu rzeczy zapomniałem powiedzieć. No to nic, dzisiaj rano nagrywam. Nagrywam, nagrywam, nagrywam. I co? Znowu dupa. Odcinek debilnie zmontowany. Znaczy, ja nie montuję ogólnie odcinków, że wycinam coś tam. Po prostu źle było pościszane, no i no takie takie debilizmy, prawda? No. Yy, no i co? No i w końcu się wpożyłem, zapisuję na kartce sobie. I od tego momentu jeśli odcinki, w odcinkach będzie coś ważnego do powiedzenia. Jakieś takie złote myśli moje, bo tak sobie czasami myślę o, o moim podcastingu, czasem no ogólnie. Yy, no, no, to, no, to, no to po prostu to mi wypada z głowy. No to co dzisiaj na kartce zapisałem. No i mamy. Yy, pierwszym moim koncertem, na jakim byłem, był koncert yy, zespołu elektrycznej gitary. Elektryczne gitary tak. Zespół myślę znany na polskiej scenie muzycznej. Bardzo fajny zespół. Z tym, że było, no, drętwo było. Wszyscy siedzieli na ławkach, no, no, no, no, tak debilnie było, drętwo, za dla mnie. E, dla mnie było za chociaż repertuar mieli fajny, zagrali moją ulubioną piosenkę, ona jest pedałem. <ścoughs> Czy nie, nie, niegdyś ulubioną piosenkę, bo... No, bo, no, bo, no, bo, no, bo, no bo wiecie, no, no, byłem mały wtedy, jeszcze miałem... 12 lat, no i tam na jest dałem fajny tekst, ha, ha, ha, ha, wiem, że był na przykład, co ja robię tu, killer był, tak? A to od nich był killer, tak, od nich chyba, ale killer chyba był, jeżeli nie, no od nich to jest, tak. Dobra, nieważne, nieważne, nie mam set listy, nie będę wam opowiadał, no i yy, mało ludzi było, bo to chyba Koncert finałowy jakiegoś tam pikniku ekologicznego czy jakiegoś innego odupstwa. No Ogólnie jakby byli inni ludzie i trochę mniej rętwo, to by było fajnie, no ale było jak było. No. Yy, tak, minęło trochę, minęło troszeczkę czasu. Przewinimy sobie yy, o 3 miesiące, yy, niecałe i dojdziemy do piątek. 4 września 2009 na dniach Siemianowic wystąpił zespół Sabaton koncert odbył się w ośrodku sportowym jakimś Siemion. i to było przy boisku do hokeja nie czarujmy się moje pierwsze odczucia było zajebiście ogólnie dzięki temu koncertowi poznałem Sabaton bo tam specjalnie patrzę plakat Sabaton Wow. Może fajne. pisuję sobie w internecie sabato I co mi wyskakuje Fortituan, nie? No to jest zajebiste. Ogólnie to, to wyszło bardzo zajeb... no bardzo zajebiście yy, to brzmiało. Bardzo zajebiście. Ja takie słowo, bardzo zajebiście. Dobra Fajnie było, no i na tym koncercie yy, wystąpiło u mnie zjawisko niespotykane do tej pory. A mianowicie było moje pierwsze Pogo! Pierwszy raz w życiu zrobiłem. ZATAŃCZYŁEM POGO No I postanowiłem, że Od tego czasu, kiedy tylko będę mógł, zostanę tancerzem Będę tańczył Z tym, że nie będę tańczył jakiejś samby, czy coś Będę tańczył POGO No POGO to jest najlepszy taniec No i co? No i były takie utwory do płyty The Art of War No i co? No i bardzo fajnie było Nie byłem zaraz przy scenie, ale nie byłem też z dala od sceny Fajnie było, fajnie było. Nawet zajebiście było. No i mamy przepaść, y, tutaj mamy przepaść teraz siedmiomiesięczną, tak? Siedmiomiesięczną mamy, nie, siedmią, no nie, nawet więcej. Nawet więcej. Ośmiomiesięczną mamy przepaść. Nie byłem w tym czasie na żadnym koncercie. Aż dochodzimy do... Y, do czwartku, 27 maja. Y, ACDC, a przed ACDC Jam No i yy, to był zajebisty koncert, najzajebiszczy, na jakim byłem. Naprawdę, chociaż bilety były drogie. No to, bilety były drogie, no ale. Bo 170 zł na płytę drugą, na której ja byłem. Teraz Wam powiem dlaczego. Yy, 310 zł na płytę pierwszą, najbliżej sceny. I stwierdzenie takie, że no w Pradze, jeśli jechałeś w Pradze na ACDC, ja nie byłem, bo może tak zabrzmić jakbym był, ale słyszałem relacje, że w Pradze po prostu za 310 zł to już masz y, bilet pod scenę, y, masz jedzenie w Pradze i jeszcze dojazd i przyjazd, no a tutaj za 300 zł, to sam bilet, no to no, trochę niefajnie było. Cenowo no to raczej niefajnie było, no ale... Raz się żyje, prawda? No i jak dowiedziałem się z, o koncepcie, kiedy przeszukiwałem sobie forum Bonfire, forum polskich fanów ACDC Ktoś tam zamieścił informację, że, tam, że w sklepie wyjazd na koncert ACDC, no ale no, no, no, no, nie było Nie, było, nie była to prawdziwa informacja, ponieważ tam data była 6 czerwca a, dokładnie rok po tym, po czerwonych gitarach się mianowicie. Yy, dobra, 6 czerwca. Nie, 26 czerwca, przepraszam. 26 czerwca. Yy, no, no, no, no, no. ...się tam przewijało, to ktoś tam powiedział, yy, 20, ktoś tam powiedział zaraz przed ogłoszeniem oficjalnej daty, że, że jutro ogłoszą, bo wujek coś tam powiedział. No i się okazało. Dobrze, no ale niestety, niestety, niestety. Hmm, hmm, hmm. Niestety, yy, nie miałem pieniędzy na płytę pierwszą. No, niestety, jakbym wiedział, jakbym bardziej o tym myślał, no to bym był na pie płycie pierwszej. No, niestety, dobra, yy. no, bilety były drogie, tak. Bilety zakupiłem, no, czy miałem, miałem sobie kupić zaraz po. 10... Nie, 11 stycznia miałem już zakupywać. bo się tak, no, niemile zdarzyło. Nie powiem, żeby to była miła okoliczność, w jakiej mogłem zostać w szkole, ale o niej wam nie będę opowiadał, bo to jest jaskinia głupoty tutaj o żadnych, yy, żadnej śmierci nie będziemy opowiadać, tak? Chociaż nie, nie, nie, nada, nada, nie, słuchajcie, tu Śmierci nie, nie, pytajcie o co chodzi, wam nie będę mówił. Albo na GG możemy o tym potem mówić. Yy, dobra. Yy, no, no, no, yy, no, miałem, no, miałem po prostu możliwość sobie zakupienia tych biletów już na początku sprzedaży. Niestety były serwery tak przeciążone, że musiałem sobie zakupić je w Mpiku 18 stycznia. Cześć, na płytę drugą bym nawet jakbym zakupił w dniu koncertu, to by wystarczyło. No i tak, dojazd y, jakimś tam autobusem z Allegro, tanim, najtańszym jaki był chyba, o dojechałem o 8.27 y, maja, dojechałem, fajnie było, y, bardzo fajnie było, no i co, y, bardzo fajnie było, fajne jaja były, jaja były tak, jaj, jaja były i to duże jaja bo alkohol tam się lał. Znaczy ja nie piłem. bo ja siostra też nie piła, bo z siostrą jechałem, no ale inni pili. No jaja były, ja były. No i już tam dojechaliśmy sobie 27 maja o 12.30, bo w Warszawie tyle. Tak w kotku staliśmy. No i zaczęło się to głupie czekanie. Głupie czekanie, czekanie, czekanie, czekanie, czekanie, czekanie, czekanie. W międzyczasie spotkałem kolegę, a to później, później, bo tak, no byliśmy, na, byliśmy już na terenie koncertu, ja szybko pobiegłem, zając mi najlepsze miejsce na płycie drugiej, niestety takiego wała trzeba było szybciej biec albo wcześniej zacząć biec, no bo no, zostało mi tylko takie no miejsce fajne, tylko że pod głośnikami, a ICDC, jeśli nie wiesz, to najgłośniejszy zespół świata, więc tam raczej nie. Yy, ale w drugim rządku, barierek jakbym był spokojnie. No ale siostra chciała sobie usiąść, a ja tam był taki tłok, że się nie usiądziesz sobie, bo przecież przez kilka godzin też nie będziesz stał. No dobra, walić. Yy, no i tak mnie zwiodła, że chodź tutaj, chodź z dala, jest fajne miejsce. Ja wtedy jeśli ACDC nie myślałem, że jeśli ludzie wstaną, no to to już takie miejsce fajne nie będzie, no ale zgodziłem się. No no i tam, tak no ale to yy, później jeszcze mógłbym się przecisnąć do środka ale nie, zostawił się przede mną wielki wybór, albo zobaczyć swojego idola przez twarzą, twarzą twarz przez kilka yy, minut, a przez cały koncert oglądać ACDC na yy, telebimach yy, czy może właśnie idola oglądać z daleka cały czas, no, no i ogólnie tak, cały koncert, no ja z chorą ambicją jednak, jednak postawiłem na to, że idola będę oglądał. No nie powiem, żeby to było najmądrzejsze, no ale, no ale, no ale, dobra, yy, Co ja chciałem jeszcze? No tyle, koncert był sam w sobie zajebisty, tak, zajebisty był. Tak, mamy dzień, który jest dzisiaj 11 nie, to, no, 11 września mamy dzień. No i jest koncert strachy na lachy za 20 zł 20 zł tanio. Zresztą finał otwartej sceny muzycznej, czyli coś takiego, że rywalizują ze sobą zespoły przez cały rok i teraz jest finał tego. No i się okazuje, że sam muszę na ten koncert iść, bo nikt nie chce ze mną iść. No trudno, trudno, sam żeby. Czy samemu trzeba iść, ale tu odzywa się mama, no nie idź, no ale pójdę, fajnie to jest, pójdę, no nie idź, nie idź, no pójdę, mamo pójdę, nie idź, ale ja pójdę, no i mama wyskakuje z pomysłem, że jeśli nie pójdziesz, to kupię ci płyty, u, płyta, płyta, fajnie, akurat chciałem mieć e, Fish League 2 od binkers. no to dobra, Zgadzam się, jedziemy do, tam do reala, M1, mama mi kupuje płytę yy, No i wracamy, wracamy cieszę się płytą Twoją drogą zajebisty jest z tej płyty cover Nothing Else Matters, gdzie śpiewa Czesław Śpiewa Tak, Czesław Ś... nie, Jakąś nazwa. się nazywa, Mozil czy coś takiego No ale tam śpiewa Czesław Śpiewa no i, no i no i no i na początku się wydaje taki debilny, ale to jest jednak zajebiste po dwudziestokrotnym przesłuchaniu. Dobra, Fish 2 mamy, mamy, no ale wieczorem się przeszedłem z kolegami pod, pod Amfiteatr, pod muszlę, gdzie po, o, powinna się odbywać ta impreza, no i stwierdziliśmy, że wow, to jest zajebiste. Tak wow to jest zajebiste, a to ja się. Ja byłem na to najbardziej podniecony i tylko ja na to poszedłem. Tak, tylko ja. Niestety, tylko ja. Yy, tak, były tam inne zespoły. Ten naszy test z, z otwartej sceny muzycznej był też yy, zwycięzca zeszłorocznej edycji. Zespół Ludwig. Tutaj był jakimś takim rap. metalowym rapem, nie wiem, nie wiem, ja się. Nie. To był metalowy rap, jakiś taki dziwny, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Yy, no i co? No i weszły strachy. W międzyczasie spotkałem Falcona. W międzyczasie później zgubiłem Falcona. Falkon mój kolega. Uf. No i co? No i. Yy, byłem pod barietkami. Yy, tak, bo między... muszę sprostować coś, bo to był koncert w tym samym Memphis, Churchze, gdzie były elektryczne gitary. To myślałem, że będzie tak samo drętwo, ale nie. Gdzie pojawiły się strachy, to wszyscy stali z siedzeń. Ja szybciutko pod barierki podbiegłem, bo wiedziałem, co się będzie dziać. No i co, fajny set list był. Eee, wszystkie moje ulubione piosenki były. Zagrali Czarny lebi, Czarna Kawa, które nie wiem czemu, ale jest moją ulubioną piosenką od strachu na Lachów. Chociaż piosenką od Strachów na lachów właściwie nie jest. Strachów na Lachów. Strachów na Lachy. Ale lepiej strachów na lachów. I była moja ulubiona piosenka już od strachów na lachów. Yy, Jak to było? No, żyję w kraju. Tak, żyję w kraju, to zacna piosenka jest. No i co? No i nic. No i fajnie było. Zajebiście wręcz. Yy, tak. Weszli, zeszli. Wróciłem o godzinie 23. Nie. Ja wyszedłem o godzinie 23 20, yy, 32 zdaje się, bo to było yy, tak, bo no, na bisach wyszedłem na drugim bisie, gdzie było 3, 3 bisy i 3, trzeci bis słyszałem wy, już idąc do domu, no fajnie było fajnie było, zajebiste koncert, ogólnie to wszystkim polecam strachy na achy. no i co, 20 minut mamy nagrywania, prawie 20 minut no to może już przejdziemy do końca. No tak, do końca przechodzimy. No i kończymy ten odcinek. Już nie, tak znowu kończymy, bo jeszcze mamy co najmniej... Nie, ile mamy? Około 6 minut mamy do gadania. Taka głupia muzyczka końcowa. No i tak, no i podsumowanie, to co? Warto chodzić na te koncerty? Ja myślę, że naprawdę warto chodzić na koncerty. Jeśli lubisz oczywiście taką muzykę, jeśli nie lubisz, no to nie ma sensu oczywiście, prawda? No, a jeśli lubisz muzykę, to naprawdę warto, bo także że utwory wykonywane na koncertach brzmią lepiej, dwa, że masz kontakt z artystą, możesz zobaczyć artystę. Jak ci się uda, to nawet artysta może zauważyć ciebie. To by było już e, full, hiper mega. Chyba właściwie to żaden artysta na koncertach mnie jakoś tak szczególnie nie zauważył. A nie, zauważył mnie, zauważył mnie e, gitarzysta ze e, zespołu Sabaton, który po prostu do mnie wrchugnął. Nie, puścił mi oczko. E, Krzyżman jest zajebisty. E, gitarzysta ze zespołu Sabaton, czyli. Oscar Montelius, Monteulius, coś takiego. To są y, szwedzkie nazwiska, no bo tak, tak, tak, nie za bardzo mi podchodzą szwedzkie. Bo są trudne, no trudne są, no nie powiedzcie, że łatwe są szwedzkie nazwiska. Y, ani niemieckie nazwiska nie są wszystkie łatwe. Angielskie to chyba są łatwe, no ale dobra, nieważne, nieważne, nieważne, nieważne, nie o tym. Y, no i co? A, właściwie to muszę wam powiedzieć, że mój pierwszy odcinek koncert, koncertowy, który nagrywałem sobie w, no wczoraj w nocy, a nie, to dzisiaj rano było, dzisiaj o pierwszej powiedzmy nagrywałem to, trwał 50 minut, dzisiaj rano o 10 y, trwał minut. 40, no i schodzę do 20. Tak jednak robi swoje, bo tak nie mylę się, po prostu wiem co mam powiedzieć, znaczy o czym mam powiedzieć, bo co mam powiedzieć, no to nie wiem, co to nadal jest takie trochę improwizowane, no czego dowodem jest to, że nie jest to po prostu wycinane, nie jest wycinane wcale nic, nic sobie tam nie wycinam, Chociaż moglibyście odnieść takie wrażenie, że ja większość takich swoich yy, yy, yy, yy, wycinam, chociaż nie, ja nie wycinam nic, chociaż to moje yy, yy. trzeba zwalczać, trzeba zwalczać, dlatego właśnie między innymi, dlatego powstaje jaskinia głupoty, Została też, żebym się wygadał i takie tam wszystko, dobra, dobra. Co? O właśnie, yy, na Facebooku zauważyłem coś takiego jak profil yy, polski podcasting, czy coś i stwierdziłem, że czas porobić sobie jakieś takie małe mini-podcaściki, mini-podcasty, jakoś tak. No o, i porobię sobie, porobię sobie, bo tam coś tam jest, dodawajcie jakieś takie swoje mini-podcasty, yy, czy coś takiego. Nie wiem, ale wiem, że fajnie było, fajnie było. Czy pan jest! Boże, co ja gadam? Boże, co ja gadam? Nie, nie, nie, Boże, nie, nie, cicho, nadal, nawet, nadal, nadal. Bo patrzyłem właśnie na Facebooka, no i nie wiem jak to jest możliwe. Do jakiego stopnia to jest debine. Że jeśli ja sobie czytałem Facebooka i im powiedziałem, że to jest fajne, coś jest fajne, no to ja to mówię, fajne to było. No to było tak zajebiste, że. Nie, dobra, dobra. Nie, nie słuchajcie tego, nie słuchajcie tego. Albo słuchajcie, albo mam was gdzieś, możecie sobie słuchać, możecie nie słuchać. To jest mój podcast. O czym ja chcę, chciałem powiedzieć, bo już tego wszystkiego zapomniałem. Yy, aha, tak, że jest yy, polski podcasting yy, na Facebooku. Yy, no i... nie, cicho, nie, nie patrzymy na Facebooka, zgaszamy ten ekran jest polski podcasting i tam jest coś takiego dodawajcie mini podcasty czy coś takiego no mini podcasty można by dodać czasami można zrobić takie dwu, trzy minutowe o jak mi by, by się chciało a nie mam jakiegoś takiego yy, większego tematu na nagranie od... o przepraszam, na nagranie odcinka no to właśnie wtedy można nagrać mini podcasta yy, tak no i właśnie, przebrnąłem się przez 5 minut e, takiego gadania. E, no i to jest fajne. E, bo zawsze trzeba wymyślać coś tu do gadania w tym ostatnim, a później wszystkie tematy nagle lgną do głowy przy tym właśnie, przy tej ostatniej, um, przy tym ostatnim, tym, tym motywiku, czy jak to się nazywa. I wtedy, szczególnie przy końcu, że można tak się pogadać, że no, żebym zdążył na koniec muzyczki, nie? No właśnie. No i to jest debilne. Nie wiem, może mi ten odcinek nie wyszedł. Może wyszedł, nie wiem, szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to. No interesuje mnie to i to nawet trochę mnie interesuje. O, cholera, jak ja głośno gadam. Mam ją tak głośno nie gadać, walić to. O, to co? Mówił Krzyszman i się z wami żegna? Mówił czy. No, mówił Krzyszman i już się z wami żegna powoli. Żegnam się z wami. Bo nie ma już o czym gadać, a ja i tak zajęłem wam ponad 26 minut, no to co, no, no to cześć.